Wibracja 53. Jestem gotowy ujrzeć. Wielokrotnie słyszy się, że jasnowidztwo, zdolności nadprzyrodzone lub dar widzenia aniołów są zarezerwowane tylko dla wybranych. Jest to iluzja stworzona przez ego, ponieważ ludzie chcą zachować tę wyjątkowość tylko dla siebie. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi i każdy z nas posiada ten dar. Dlatego też w tej kwestii wszyscy jesteśmy sobie równi. Jasne, wszyscy mamy jakieś umiejętności i potrafimy wykonać coś lepiej niż inni. Jednak ja w tym miejscu zmywam duchowe jelicie głowę. Dostrzeganie wewnętrznego świata jest twoim duchowym prawem, gdyż sam jesteś jego częścią. Jesteś duszą w żywym ciele, a to gwarantuje ci... Że rozpoznasz i połączysz się z prawdziwym sobą oraz rozwiniesz umiejętność dostrzegania swojej prawdy. Jeżeli jesteś gotowy ujrzeć na poziomie duszy, jeżeli chciałbyś ujrzeć swoich przewodników, aniołów lub cokolwiek innego w duchowym kontekście, przede wszystkim musisz chcieć zatwierdzić i zaakceptować swoje światło. Dzięki akceptacji swojej prawdziwej esencji i uszanowania swojej duszy rozwiniesz wewnętrzne widzenie pozazmysłowe. Wibracja na dziś. Czas zatwierdzić fakt, iż jesteś wyższą energią żyjącą w ciele fizycznym. Jesteś duszą z ludzkimi doświadczeniami. Podejdź do lustra i spójrz sobie w oczy. Dostrzeż w nich światło. Ujrzyj skrytą w nich wieczną miłość. Łagodnie popatrz sobie w oczy i pamiętaj, że są one odzwierciedleniem twojej duszy. Kiedy będziesz gotowy, wypowiedz poniższą intencję, jestem gotowy dostrzec światło mojej duszy. Jestem gotowy ujrzeć to, kim prawdziwie jestem. Jestem gotowy ujrzeć to światło w całej ludzkości. Jestem gotowy ujrzeć. Tak zatem jest. Ciesz się chwilą. Oddychaj. Pamiętaj. Że w tej chwili tworzysz głębokie zmiany w swoim widzeniu wewnętrznym. Podziel się wibracją mam duchowe prawo zobaczyć światło mojej duszy.